Wnijmy sobie dzisiaj postać Jana Szczyciela jako tego, który swoje życie poświęcił jednej sprawie i w stu procentach wypełnił e, to, co Bóg mu zlecił. Przeczytajmy do tego e, na początek trzy krótkie urywki. Pierwszy z Rota Malachiasza. Trzeci rozdział proroka Malachiasza. Pierwszy wiersz. Malachiasz, czyli ostatni prorok Starego Testamentu. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. on przyjdzie, mówi Pan ze I z tego rozdziału 23 wiersz, czyli przedostatni wiersz w tej księgi. Oto ja pośle wam proroka Eliasza zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom a serca synów ku ich ojcom abym gdy przyjdę nie obłożył ziemi klątką. teraz z Ewangelii Łukasza Rozdział pierwszy, trzynasty wiersz. Anioł zaś rzekł do niego, nie bój się Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja. I żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. I będziesz miał radość i wesele, i wielu z Jego narodzenia radować się będzie. Będzie bowiem wielki przed Panem, i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana Boga, i on to pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca Ojcu, ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując się lud prawy. I jeszcze z Ewangelii Jana, także z rozdziału pierwszego. 19 wiersza. Jan pierwszy rozdział 19 wiersz, a takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi z Jerozolimy wysłali do niego kapłanów i lewitów aby go zapytali, kim ty jesteś. I wyznał, a nie zaprzeczył i oświadczył: Ja nie jestem Chrystusem. I zapytali go: Kim więc Eliaszem jesteś? A on: odrzekł nie jestem, prorokiem jesteś", odpowiedział nie. Rzekli mu więc, kim jesteś? Musimy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Cóż powiadasz sam o sobie? Rzekł, ja jestem głosem wołającego na pustyni. Prosujcie drogę, Pana, jak powiedział Izajasz prorok. A wysłańcy byli z i pytając go, rzekli mu, czemu więc chrzcisz, jeśli nie jesteś misłaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Odpowiedział im Jan, mówiąc, ja chrzczę wodą, ale pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. To ten, który przyjdzie po mnie i któremu nie jestem godzin, rozwiązać, że myka sandałów jego. To się działo w Betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego, do niego i rzekł, oto Baranek Boży, który gładził grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem, za mną, mąż, który był przede mną, bo był pierwej był Ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem, kszcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan świadczył też mówiąc, widziałem Ducha, występującego z nieba, jakby był Ojca, spoczął na nim. I ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie, ujrzysz tego, na którego Bóg wstępuje i mnie spocznie, ten chrzci Duchem Świętym. A jak widziałem to złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. kiedy przeczytaliśmy tych kilka fragmentów to na pewno jedno jest dla nas oczywiste że Jan zwany Chrzcicielem był posłany od Boga był to człowiek przez którego Bóg chciał coś zdziałać był to człowiek który miał pewien plan do zrealizowania i jego narodziny zostały przepowiedziane. W nadzwyczajny sposób e, urodził się. Mam na myśli to, że e, jego rodzice przez lata nie mogli mieć dzieci. Dopiero na starość on im się urodził. I później e, odważnie e, mówił Boże słowa. Myślę, że też i możemy powiedzieć że życie każdego człowieka, mam na myśli szczególnie bieżących ludzi nie jest przypadkowe i także Bóg daje akurat nam każdemu z nas osobna jakieś zadanie, czy też konkretny czas, w którym żyjemy miejsce, w którym mieszkamy, czy którym możemy służyć Bogu ja kiedy patrzę wstecz na te 24 lata wcześniej, to widzę ten cały ciąg wydarzeń, który ewidentnie prowadził akurat do tego miasta, do tego domu, do tego miejsca, czy do tego grona bieżących i dlatego też mogę mieć taki spokój w sercu, że jestem w miejscu, gdzie Bóg chce, żebym był. Ale wierzę, że to nie jest tylko wyjątkowy w wyjątkowych przypadkach, że każdy człowiek bieżący może powiedzieć jestem tu, gdzie Bóg chce, żebym był. Eee, mieszkam w domu, gdzie Bóg chce, żebym mieszkał. Jestem w zgromadzeniu, gdzie Bóg mnie postawił. I też żyję dla Niego w ten sposób, w jaki On chce, żebym żył. To wszystko powinno się składać na taki spokój wewnętrzny, o Malachiaszu to Jan szczycielu, prorok Malachiasz, napisał: Oto posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Tu jest kilka ważnych rzeczy, żeby to e, zauważyć. Sam Bóg mówi: Oto ja posyłam. E, anioł w tym wypadku nie chodzi o niecielesną istotę ze skrzydłami. Tylko chodzi o posłańca, bo anioł ma też inne znaczenie. Posłaniec, ten, który jest posłany. A więc w tym wypadku Bóg mówi, posyłam takiego mego posłańca. Tego, który przygotuje drogę. I tu jest też napisane przede mną czyli sam Bóg posyła człowieka, żeby dla Boga przygotował drogę. Zadanie samo w sobie wyjątkowe. Z tego też i mamy ten inny wniosek, że Jezus Chrystus, przed którym szedł Jan Chrzciciel, jest Bogiem. I później następne zdanie mówi nam o pierwszym przyjściu, czyli pojawieniu się Pana Jezusa na ziemi, jako człowiek, dwa tysiące lat temu. Potem nagle przyjdzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest właśnie ten czas, kiedy Pan Jezus żył na tej ziemi. <śmiech> jest to właściwie ironia, bo tu jest napisane, którego oczekujecie, choć wiemy, że tak naprawdę to niewiele osób, może kilka osób, czekało na Mesjasza. Była i Anna, był Symeon. Ci, którzy konkretnie czekali na Mesjasza. Izrael jako naród nie czekał na Niego. Wiemy, że kiedy przyszedł i dał im się poznać, to nie przyjęli Go. I dalej mówi, tutaj wyrocznia Boża, to jest anioł, czyli znowu widzimy, że to chodzi nie tyle o tę istotę ze skrzydłami, ile o posłańca przymierza, którego pragniecie. Chrystus był tym, który rozpoczął nowy etap, nie tylko dla Izraela, ale dla całego świata. Czas zakonu zakończył się, rozpoczął się to, co my nazywamy czas łaski. I pierw 23 jeszcze raz mówi, pośle wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny Dzień Pana. Czy to jest konkretnie ten Eliasz tyżbita, o którym czytamy w Księgach Choleckich? Oczywiście nie. Konkretnie ten Eliasz pojawił się na Górze Przemienienia razem z Mojżeszem przy osobie Pana Jezusa. Ale Jan Chrzciciel nie był jakimś wcieleniem Eliasza. Czy nie był to Eliasz, który pojawił się jakby w innej osobie. Tu chodzi raczej o charakter o pewien sposób postępowania czy zachowania. A więc zanim przyjdzie Pana wysądzić, to pośle tego Eliasza, który, jak miał zwrócić serca ojców ku synom. To oznacza, że miał skłaniać ludzi do pokuty, do uniżenia się. Przypomnieć ludziom, że jest wielki Bóg, który będzie sądzić. I trzeba mieć skruszone serce przed tym Bogiem. Stary Testament klon, kończy się słowem klątwa, jak tu widzimy. E, jest to też i dobre streszczenie Starego Testamentu. Gdyby był tylko Stary Testament, gdyby nie było Chrystusa, który przyszedł, to rzeczywiście e, życie na ziemi kończyłoby się tylko śmiercią i potem sądem i wiecznym ogniem. Czytałem o tym, że Żydzi w synagodze, czytając proroka Malafiasza, robią w ten sposób, że ten wiersz ostatni czytają jako przedostatni, a przedostatni jako ostatni, po to, żeby nie kończyło się słowem klątwa, żeby to tak nie zostało w pamięci. Ale to nie przypadkiem Bóg akurat w ten sposób zredagował to słowo, po to, żeby uzmysłowić ludziom, kim jesteśmy w Jego oczach i jak bardzo potrzebujemy Zbawiciela, właśnie tego posłańca przymierza, który przyszedł. I teraz mamy przed sobą Ewangelię Łukasza, pierwszy rozdział. Widzimy pobożne małżeństwo. Ona jest potomkinią Arona. On jest z rodu kapłańskiego bogobojni ludzie ale Bóg włożył na nich pewien ciężar dzisiaj byśmy powiedzieli krzyż właśnie to, że nie mogli mieć dzieci a dla Izraelitów było to szczególnie ciężkie dlatego, że posiadanie dzieci czy wielu dzieci było dowodem Bożego błogosławieństwa a więc tak jakby Bóg im tego błogosławieństwa nie dał. I to było uważane za hańbę, jak też i sama Elżbieta powiedziała pierwszy rozdział, pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza, 25 wiersz. Tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Widzimy w, takich, w takim normalnym dniu, gdzie według swojej kolejności były 24 zmiany on był w tej ósmej zmianie to tak tydzień po tygodniu ta służba była sprawowana a więc ten anioł nie przyszedł do niego kiedykolwiek ale przyszedł akurat w momencie kiedy on według tej przypadającej nami zmiany był w świątyni to też jest znaczące że Bóg akurat działa w sposób taki jakbyśmy powiedzieli normalny, codzienny akurat w takich okolicznościach, jakie są. Nie łamie zasad. I poseł anioła, i tu rzeczywiście anioła, który zapowiedział narodziny syna. I tu jest to jedno z miejsc Biblii, gdzie Bóg odpowiada na modlitwę po wielu latach. Wiem, że Bóg odpowiada na modlitwę tak, nie, czekaj. Między nie a czekaj jest czasem trudno rozróżnić, ponieważ długi brak odpowiedzi często bierzemy jako nie. Zakładam to, chociaż to nie jest bezpośrednio napisane, że Zachariasz nie zaczął się modlić w wieku 80 lat, modlił się. Kiedy się okazało, że minął rok, dwa, trzy i nie mieli dzieci. I zaczął modlić się wcześniej, a nie dopiero na starość. E... A więc było to czekaj w jego życiu. To, że Bóg daje tego rodzaju poczucie, czy zapewnienie, że chociaż może nie dziś to w przyszłości, ale Bóg to spełnił i tak stało się w tym przypadku jest też napisane pan powiedział to proroctwo na temat Jana Chrzciciela. 15 wiersz będzie wielki przed panem co nie znaczy przed ludźmi i tutaj że będzie nazarejczykiem czyli nie będzie pił wina tego napoju będzie napełniony Duchem Świętym Wiemy, że w Biblii jest kilku, którzy byli tymi Nazarejczykami. To był i Samuel, Samson, tenże Jan Szczyciel. I... Ich życie charakteryzowało się poświęceniem dla Boga, unikaniem życiowych przyjemności, czy takich światowych radości. I też cechą Nazareczyków było to, że nie ścinali swoich włosów, co było zawstydzające dla mężczyzny mieć włosy. A więc pewnego rodzaju handlę nosili na sobie. I jest też szczególna rzecz, że ten Eliasz był już od łona matki napełniony duchem, jak tutaj czytamy. Nie znaczy to, że on się nie musiał nawrócić. To raczej jest to, że ten duch pracował nad nim, czy działał od samego początku, umacniał go, uzdalniał, w szczególny sposób prowadził. Później błogosławił, czy w jego służbie, Natomiast nie znaczy to, że był to człowiek w ten sposób bez wady, bo o tym też czytamy, że miał swój czas wypadku. Ale jest to ciekawe, że w tym rozdziale akurat i jeszcze nienarodzonym jest, że był napełniony Duchem Świętym, również i jego matka Elżbieta napełniona Duchem Świętym zaczęła wypowiadać słowa. To jest 41 wiersz, pierwszego rozdziału. A później też i Ojciec, czyli Jan, 67 wiersz. A Zachariasza, Ojca Jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy. Widzimy, człowiek, który wypowiada się pod wpływem Ducha Świętego, mówi rzeczy duchowe wskazuje na rzeczy Boże albo tak jak tutaj cytuje Pismo Święte. Oczywiście nie jest to stuprocentowa prawda, to co mówię, dlatego, że diabeł też cytuje Pismo Święte, a to nie jest z Ducha Bożego. A więc cytowanie Pisma Świętego w Duchu Świętym to nie jest to samo, co czyni diabeł. Ale widzimy, że te słowa oddają chwałę Bogu, które tu zostały wypowiedziane. Są to słowa wdzięczności, radości, uwielbienia. I tenże Jan Chrzciciel, jako jeszcze narodzony, poruszył się, jak czytamy w 41 wierszu, ucieszył się z powodu mesjasza, który był w łonie Marii. Więc dwie krewne kuzynki się spotkały. Od zupełnie wyjątkowego, dwie boże kobiety, które rozmawiały ze sobą w boży sposób na temat bożych spraw. Jedna i druga miała, czy obie miały w sobie, nazwijmy w skrócie, mężów bożych. I oto te dzieciątka w jakiś sposób już ze sobą miały kontakt. Tak to czytamy. Poruszyło się dzieciątko w jej łonie. I Elżbieta została w Świętym. Teraz idąc dalej naprzód. Wiemy, że Jan Chrzciciel był podobny do Eliasza. Tak tu czytamy o nim, że 17 wiersz Łukasza pójdzie przed nim, czyli przed Bogiem, a więc przed Chrystusem, który jest Bogiem, w duchu i mocy Eliaszowej. To znaczy jak Eliasz był nieugięty. Jeśli chodzi o wierność Bogu, nawet przed królem Ahabem specjalnie wyszedł na spotkanie i ten Ahab mówi, czy to ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? I na to Eliasz odpowiada z odwagą, czy to raczej nie ty jesteś winien i lud tego Odsłupiliście od Pana. On miał wielką odwagę, żeby stanąć po stronie Boga. I w takim duchu też, właśnie służył Bogu Eliasz. Było też pewne podobieństwo, jeśli chodzi o wygląd. Obaj byli przepasani skórzanym pasem. E, Eliasz miał ubranie z sierści wielbłąda, a więc nie było to ubranie miękkie, ale raczej szorstkie. Nie było to drogie, ale raczej prymitywne. Byliśmy. Był to człowiek, który zminimalizował swoje potrzeby do absolutnego minimum. Nie chcę przez to powiedzieć, że chrześcijanie muszą być nieładnie ubrani. Myślę, że sam nie jestem akurat jakoś tragicznie ubrany dzisiaj. Ale chodzi o to, żeby umieć się ograniczyć. Ponieważ w tym świecie jesteśmy bardzo nakręcani przez reklamę, czy styl życia ludzi zachodów, żeby umieć w tym znaleźć jednak umiar. I Są rzeczy, od których także możemy świadomie się ich pozbawić, czy po prostu z czegoś nie skorzystać, co możliwości nawet w tym świecie są. to każdy pod wpływem Ducha Świętego w swoim życiu może rozstrzygnąć. Ale on to w duchu i mocy Eliaszowej miał służyć. I też myślę o tym, że ten charakter, który miał Eliasz, co wiemy, że to był charakter szorstki, dzisiaj byśmy powiedzieli, by zachowywał się w sposób nieuprzejmy. On, kiedy zobaczył faryzeuszów, to mam na myśli teraz materiał trzeci rozdział. Siódmy wiersz. E, to powiedział Plemie żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc u pamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wymagać w siebie ojca, mamy, Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. I tak dalej. Dalej mówił o tym, że siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Słowa bardzo twarde. Dzisiaj byśmy w sposób, powiedzmy, kulturalny zwrócili się nawet do tych, którzy by byli wątpliwi, ale jednak przyszli na ewangelizację. Ucieszylibyśmy się. Jan Chrzciciel był tutaj bardzo dosadny natychmiast obnażył ich serca. To jest właśnie ten duch Eliaszowe. Nie mówię to, żeby naśladować, tylko żeby scharakteryzować, że Bóg dał mu też akurat taki charakter, taki jaki miał. Jak na innym miejscu czytamy, że Jan nie jadł i nie pił. To znaczy, że nie jadł mięsa, nie pił wina. Był człowiekiem, który od wielu rzeczy się oddzielił. Pan Jezus jadł mięso i pił wina. Miał drogie ubranie. A więc zupełnie się różnił od Jana Hrzciela, jeśli chodzi o korzystanie ze spraw tego świata. Ale to chodziło też i o to, że Bóg na różne sposoby chciał ludzi przyciągnąć. Jednych pokazując im takiego ascetę, jak Jan Chrzciciel, a inny, pokazując takiego człowieka, jak gdyby jednego z nas. Jezus z Nazaretu, normalny człowiek, normalnie wyglądający, normalnie się ubierający, nie był to ktoś, kto w jakiś sposób zwracał na siebie uwagę. <śmiech> I co yy, ten Jan Chrzciciel mówił, groził wiecznym sądem, faryzeuszom, jeśli nie Bo powiedział, to jest trzeci rozdział Mateusza, dwunasty wiersz, pod koniec, że właśnie tenże Chrystus, ten, który idzie po nim, on będzie chrzcić ogniem. Niektórzy to rozumieją, że ogniem to znaczy Duchem Świętym, ale to nie jest to znaczenie. Tutaj jest kilka razy ogień wymieniony. Najpierw w siódmym wierszu jest gniew. Później czytamy dziesiąty wiersz, że te drzewa, które nie wydają owocu, zostają wycięte i w ogień urzucone. Potem czytamy jedenasty na koniec, będzie chrzcić ogniem. I dwunasty wiersz na koniec, lecz plewy spani w ogniu nieugaszonym. Pan Jezus w swoim życiu nieba, nie mówił dużo o niebie. To jest zastanawiające, że my dzisiaj, tak sobie myślę, częściej mówimy o niebie, mając Słowo Boże przed oczy niż moglibyśmy to znaleźć o tym, co sam Pan Jezus mówił, mówiąc sobie. Natomiast często mówił o ogniu, o paźni wiecznej, o ogniu piekielnym. <śmiech> I tutaj właśnie to miejsce wyraźnie nam o tym mówi. Co czeka tych, którzy nie są tym ziarnem, a są plewami? Co czeka tych, którzy w swoim życiu nie wydają owoców upamiętania? Czyli jeśli się ktoś upamięta, czy pokutuje, czy czyli wyraża swój żal z powodu grzechów, z powodu tego, kim jest, że jest grzesznikiem w oczach Boga, to w Jego życiu są tego owoce. Jeśli tego brakuje, czeka Go ogień. I to taki, który żadni strażacy nie ugozi. Jeśli mówimy o Janie, to na pewno ten fragment jest tam, może najbardziej znany z Ewangelii Jana, kiedy on wskazał na Pana Jezusa, że jest Barankiem Bożym. I sam Jan o sobie, nie miał nic do powiedzenia, bo nie przyznawał się ani do tego, że jest wypełnieniem tego proroctwa z Malachiasza, ani do tego, że jest prorokiem, może powinniśmy to podkreślić, tym prorokiem, o którym mówi Mojżesz, proroka jak ja wzbudzi wam Pan. On mówi nie, nie jestem nim. On natomiast użył tego słowa z proroka Izajasza jestem głosem. Tak jakby nie widzieć osoby, a tylko słychać głos. Swoją drogą jest to podobne do Pana Jezusa, bo sam Pan też jest Słowem. Na początku było Słowo. Czyli nie widzimy postaci, ale jakby możemy zobaczyć czy usłyszeć to, co On mówi. Pan Jezus jest Słowem. Jan mówi: Jestem głosem wołającego na pustyni. To wydaje się takie bezsensowne. Na pustyni nie ma nic: nie ma nikogo. Krzyczeć na pustyni. Jest to daremne. To podkreśla charakter jego zadania. To nie było łatwe ani nie było bardzo chętnie przyjęte. Ludzkie serca są rzeczywiście jak pustynie. Stękane, zeskłe. Yy. I mówi, prostujcie drogę Pana. Prostujcie drogę Pana. A więc, można by inaczej powiedzieć, przychodzi Mesjasz, przychodzi Syn Boga. Uniszcie się w sercu. Przygotujcie się na Jego spotkanie. Yy. Jan był tym, który miał ludzi do tego przygotować. To oznacza też, że nikt nie mógł powiedzieć, no nie zauważyłem, że był Mesjasz. Jeśli przyjechał do Drabowa, czy miał przyjechać ktoś, kto jest bardzo ważny, to możemy sobie wyobrazić, że przez kilka dni jeździłoby auto z megafonami i ogłaszało, tego i tego dnia, o tej godzinie będzie ten ktoś. Może dzisiaj tak się cyrk tylko ogłasza. Albo może jakieś ubezpieczenie. Jan był właśnie kimś takim, kto przez jakiś czas, kilka lat być może, zapowiadał tego, który miał przyjść. On był tym głosem. Usuńcie ze swego życia to, co powstrzymuje was od pójścia za Jezusem. I kiedy go pytali, czemu chrzcisz? On nie odpowiedział. 26 wiersz, tylko wskazał na Chrystusa. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. Widzimy, że nie zawsze trzeba odpowiadać na niewłaściwe pytania. Kiedy Pana Jezusa spytali, jaką mocą to czynisz, On nie odpowiedział. Mój ojciec dał mi taki autorytet. Nie. Albo nie powiedział, jestem z kurcą. Nie powiedział tego. On zadał im pytanie. Czy chrzest Jana był z Boga, czy od ludzi? I to jedno krótkie pytanie e, tych jego oponentów e, pokonało. Bo musieli odpowiedzieć, nie wiem. Bo gdyby odpowiedzieli, że tak, czyli od Boga, to oczywiście byłoby pytanie, no to dlaczego nie poszliście za tym? A gdyby odpowiedzieli od ludzi, no to wtedy znowu bali się ludzi, bo wszyscy ludzie mieli Jana za od Boga. A więc ani tak, ani tak. To jest też postawa wielu ludzi w tym świecie. Po środku. Ale postawa po środku oznacza. A więc to, że Jan chrzcił, pochodziło od Boga. Bóg nakazał chrzcić. nie jest to ten sam chrzest, który my mamy jako ludzie wierzący, kiedy uwierzymy. Pan ten chrzest miał świadczyć, jestem gotowy na przyjęcie Mesjasza. Natomiast chrzest tych, którzy uwierzyli, oznacza, już przyjąłem. I tutaj y, ja cytuję y, Izabiasza 53 rozdział. Y, mówiąc, że to jest ten Baranek Boży, rzeczywiście jest napisane jak owca prowadzona na rzeź. I w dalszym fragmencie y, 53 rozdział, chyba 12, ostatni wiersz tego rozdziału mówi On winę wielu poniesie prawda? Tu jest poddane y, to słowami Gładzi grzech świata To jest to pojedyncza zauważmy grzech Ja musiał znać Jezusa Skoro y, matki znały się Byli krewnymi Więc można się spodziewać, że musieli się widywać y, Ale tak to y, też jest w moich rzeczach Że znali się jako ludzie ale nie można powiedzieć, że Jan od razu wiedział, że to jest ten Mesjasz. I tutaj jest tak napisane I ja go nie znałem. A więc dla niego ta sprawa także nie była taka oczywista od samego początku. I ja go nie znałem. Ale ten duch który tak jakby gołębica się pojawił wskazał na Chrystusa I dlatego on ogłosił Oto baranek Boży, Który usuwa grzech świata To musiało być wypowiedziane Z wielką radością Oczywiście z wielką jednocześnie Powagą Mówiąc te słowa. Bo przecież mamy do czynienia z tym, który przychodzi z nieba. Z tym wyjątkowym faktem, o którym mówi Biblia. Wszystkie dorosła do tego zmierzały. Ale ostatecznie jest to fakt, który musiał napawać wielką radością. Tego Jana, którego służba właśnie w tym momencie dobiegała końca. On miał ogłosić... Wskazać na Chrystusa. Ale potem wiemy, że On nie był świadkiem życia Jezusa. Że nie widział tych cudów, które On czynił. Nie widział jak Jezus żył. Ponieważ krótko później został aresztowany. I resztę swego życia spędził w więzieniu. Czytamy Ewangelii Mateusza, 11 rozdział drugi wiersz. A Jan usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa Wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść? Czy mamy oczekiwać innego A Jezus im odpowiedział Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą Podobancji zostają oczyszczeni Umarli są wskrzeszani, a u Bogiem zwiastowana jest Ewangelia. A błogosławiony jest ten, kto się mną nie skorzy. A więc Jan słyszał, co Chrystus czyni. I tu znowu jesteśmy tak trochę zdani na domysły. Jan mógł być w jakiś sposób rozczarowany, czy może zniechęcony, czy może przybity. Ogłosił to jest Chrystus, a potem przychodzi moment i czy ty jesteś tym, który ma przyjść? To przypomina nam znowu Eliasza, który był człowiekiem, przez którego Bóg działał. Bóg Eliasz dokonywał cudów. Ale później ścigany przez Izabel, zwątpił i prosił Boga, żeby odebrał mu życie. Żeby odwołał go z tego świata. I nawet, nawet uważał, że on już jest tylko tym jedynym, który stał po stronie Boga. też w liście do Rzymian, jedenasty rozdział gdzie prorok, apostoł pisze nie odrzucił Bóg swego ludu, który przednio sobie upatrzył, albo czy nie wiecie, co mówi pismo Eliaszo jak się uskarża przed Bogiem na Izraela, Panie, proroków ze kozacjami, ołtarze swojej poburzyli. zostałem tylko ja sam, lecz mi na moje życie nastanie. ale co mu mówi wyrocznia Boża zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów Którzy nie zbieli kolan przed Bami. Oczywiście szkoda, że tych siedem tysięcy się nie ujawniło. To Eliasz był widoczny, świecił jak pochodnia. Siedem tysięcy może się bało, ale jednak byli. I Bóg nie tylko nie odebrał życia Eliaszowi ale jeszcze w nadzwyczajny sposób wprowadził go do nieba. Czyli miał ten przywilej, że nie musiał przechodzić przez śmierć, ale został zabrany do nieba jako cudem. Jan nie uczynił żadnego cudu, jak czytamy, ale był też, jak sam Pan powiedział, największym, krysie, który urodził się z kobiety. Nie dlatego, że był Doskonalszy niż Abraham Czy świętszy Niż Józef Ale dlatego, że Poprzedzał Pana Że szedł jako ten, który ogłaszał Idzie Mesjasz Idzie za mną ten, o którym Prorocy pisali, że ma przyjść I Pan Jezus nie zganił w żaden sposób, ani nie wyraził jakiejś dezaprobaty dla tego, co, dla tego pytania, z który, którym Jan przysłał swoich uczniów, ale tylko wskazał na to, co on czynił, na te dzieła, które czynił. I to miało zapewnić Jana Krzyciela, że rzeczywiście ten Jezus jest tym, który miał przyjść. I tutaj właściwie przedstawię mu piękne świadectwo, bo mówi siódmy wiersz, Mateusz 11, siódmy wiersz co wyszli, wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Moglibyśmy powiedzieć to tak dzisiejsi politycy, którzy często mówią to, co ludzie chcą usłyszeć. Próbują zdobyć serca ludzi swoją postawą, czy mową. Nie był to populista. Nie był trzciną chwyjącą się od wiatru. Dalej, co Pan mówi? Czy... Co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Rzeczywiście, szczyciel nie szukał spełnienia w tym życiu. I mówi nawet, czy wyszliście ujrzeć proroka? I tutaj Pan mówi, owszem, więcej niż proroka. znaczy, że ten prorok nie tylko mówił, ale on rzeczywiście szedł przed y, tym Mesjaszem. <kzyk> rzeczywiście poprzedzał Pana. Nie tylko zapowiadał, tak jak Mojżesz zapowiadał Pana, ale był tym, który rzeczywiście przed nim szedł. Yy, I teraz... Y, Nieraz takie też pytanie się pojawia, nawet ktoś kiedyś mi to zadał. Czy przyjdzie Eliasz, ktoś inny niż Jan Chrzciciel? Tutaj jest napisane w tym Mateusza 11, 14 wiersz. Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. On jest Eliaszem, który miał przyjść. Jeszcze jedno miejsce jest w 17 rozdziale Mateusza, od dziesiątego przeczytam. I pytali go uczniowie mówiąc, czemu więc uczeni w piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz, a on odpowiadając, że Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Taki syn człowieczy ucierpił od ludzi. Wtedy zrozumieli uczniowie, że mówił do nich o Janie Chrzcicielu. A więc tym Eliaszem, który miał przyjść, był Jan Chrzciciel. Tym, który serca ludzi odmieniał. Nakierowywał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 napisane. I to jest rozmowa na temat e, właściwie zmartwychwstania. Co to oznacza powstanie zmartwych? Taki był temat tej rozmowy wcześniej. Jeśli moglibyśmy spojrzeć w przód, to, to będzie tych dwóch świadków, o których czytamy w objawieniu, e, który jeden będzie czyli rzeczy podobne do Mojżesza, drugi podobne do Eliasza. I to będą to cuda, rzeczywiście, które będą bardzo wymowne. To będzie na koniec ucisku. Tym niemniej, tym Eliaszem, który miał przyjść i przyszedł był właśnie Jan, szczycie. Jak zakończył swoje życie, o tym wiemy, to jest Ewangelia Marka. Szósty rozdział. Jan wskazywał na ten niemoralny związek, nieprawny związek Antypasa. Heroda Antypasa i to też było ten solą wokół i na końcu e, został ścięty właśnie z tego powodu, że wskazywał na cudownictwo. Widzimy, jak to życie e, jego przebiegło. E, miał rodziców, starych rodziców, co też musiało wpłynąć na jego e, na jego rozwój. Później żył bardzo skromnie, potem był w więzieniu, a potem w szczęcią głowę. A więc nie był to bardzo taki wspaniały życiorys, ale jednak w stu procentach spełnił Boży Plan. I jeśli możemy coś z tego wziąć, to właśnie to, żeby prosić Pana o to, żeby móc spełnić Jego wolę w dalszym życiu. Nawet gdyby to miało nas kosztować utratę czegoś, co może dla nas jest ważne. Jak to ludzie nieraz mówią, spełnianie najskrytszych marzeń. Pragnieniem Jana Chrzciciela było to, żeby spełnić to, co Bóg mu I widzimy to w Jego życiu w stu się spełniło. I na pewno jest to życie warte przeżycia. Jest to życie, które wypełnione jest wieczną radością. I jest to życie, które też w wielu punktach można naśladować. Mówiąc o Eliaszu i o Mojżeszu, ale przede wszystkim o Janie Krzycielu, to ten mąż jednak musiał nauczyć się z pism o tych mężach. I musiał czytać o nich, bo właśnie te słowa z Ewangelii Jana mówią o tym, w tym pierwszym wierszu, że nie jestem Eliaszem i nie jestem prorokiem. Ale on w yy, w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, szóstym wierszu jest napisane o Nim, wystąpił człowiek, posłany od Boga, który nazywał się Jan. I On właśnie nie zasłonił w żaden sposób tego, który miał przyjść po nim, to znaczy Pana Jezusa Chrystusa. Nic nie wziął z Jego mocy, tylko opowiadał o Nim. Myślę, że u Jana Szczyciela i u Eliasza jedna rzecz jest wspólna. Być może, że Duch Święty tak nim kierował, że właśnie ci mężowie byli mężami sądu. I oni zapowiadali po prostu sąd. To szczególnie widzimy w Eliaszu. On to właśnie zapowiedział i wykonał ten sąd. Inaczej jednak było w naszym Panu, bo myślę, że i nieraz w nas jest taka sytuacja, że jeżeli ktoś grzeszy, albo my jemu opowiadamy Ewangelię i ten człowiek tego nie przyjmuje i dalej grzeszy, to bylibyśmy nieraz skłonni w stanie zapowiedzieć sąd dla niego, żeby zmarł. Jednak inaczej było mówione przez naszego Pana, który który właśnie do końca starał się każdego człowieka ratować. Tego nie widzimy właśnie w ani Eliaszu, ani Janie Chrzcicielu. Nie mówię, że to było niedobre, ale chodzi o to, że on jako, jako ludzie, to my po prostu nigdy nie umiemy zobaczyć w przód, co z danym człowiekiem może się stać. Bogu chodzi zawsze o to, żeby danego człowieka uratować, nawet to y, można powiedzieć Izabel y, Eliasz był zdania, że ona nie powinna żyć, że ona powinna, powinna zginąć razem ze wszystkimi prorokami Baala i by był koniec Bogu chodziło o to, żeby po prostu taką osobę jeszcze ratować i y, także Pan Jezusowi chodziło o to żeby ratować faryzeuszów i do końca starał się nawet y, poświęcił, powiem tak Szczepana, do tego, żeby uratować paryzeuszów, ale oni świadectwo właśnie tego Szczepana całkowicie odrzucili i tym samym wypchnęli go za miasto i ukominowali za przywództwem Saula Starsu. Także ja, słuchając tego dzisiejszego, może powiedzieć, głoszenia, odnoszę takie wrażenie, że po prostu, że to właśnie jest w nas taka, taka chęć sądu a nasz Bóg Jezus Chrystus w tym czasie łaski nie jest Bogiem sądu oczywiście zapowiadał sąd i wielokrotnie to czynił ale ostateczną jego rozwiązaniem sprawy z człowiekiem było śmierć na krzyżu kiedy dzisiaj giną ludzie ze względu na to, że są własnością Zbawiciela, i jej krew leje się na Bliskim Wschodzie w Chinach i w Korei to ta krew po prostu sprawia że inni się nawracają przez to i to jest dzisiejsze przesłanie Ewangelii że nie giną ci, którzy powinni zginąć dlatego, że są przeciwnikami chrześcijaństwa i Chrystusa ale giną ci, którzy po prostu są niewinni i ta niewinna krew sprawia, że nawracają się ci, którzy są winni Bogu y, y, po prostu okazać skruchę, a tego nie okazują. I to też do nas y, powinno być y, taką zachętą, żebyśmy mogli uniżyć samych siebie, a w ten sposób możemy przez to zbawić innych.